Polskie Radio. Zmienimy teraz muzykę. Dość radykalnie zaprezentujemy, ale warto było, bo 12 lat, jak policzyłem od ostatniego wydawnictwa, powraca zespół Frontside, a może i dłużej, a może i krócej. Kto to wie, są ze mną gitarzyści Mariusz Demon-Dzwonek. Sława i chwała. Witam serdecznie. Sława i chwała. Dariusz, I Dariusz Kupis. Sława i chwała też. E, jest, tak jest. I na Sfaroga, na Peruna, Panowie, no dokonaliście tego. Czytam w opisach, że pieściliście się z tą płytą. Ale jest, jest. Dlaczego tak długo i no, co było, że tak powiem, motywem przewodnim działań waszych? Na pewno musieliśmy się mierzyć z wieloma perypetiami. Otóż nie mieliśmy wokalisty. Auman nas opuścił w roku 2020, 20, tak. Ciężko zastąpić kogoś takiego, Auman. W zespole musieliśmy znaleźć wokalistę, który ma pełen charakter, możliwości wszelkich które możemy wykorzystać i dzięki temu nie możemy, nie musimy, przepraszam, zamykać e, e, pewnych drzwi. A te możliwości, że wejdę Ci w słowo, to jest od e, operowego Belkanto do growlu. W naszym wypadku dokładnie tak jest, ponieważ e, Moli potrafi growlować, potrafi screamować, potrafi śpiewać melodyjnie. To jest bardzo dla nas ważne. E, my zresztą e, słyniemy z tego, że, że nasza, nasza muzyka to jest swego rodzaju crossover. E, u nas możecie znaleźć nie tylko ciężkie dźwięki, ale też piękne melodie. My się tych melodii nie boimy. Te melodie też są w wokalach przede wszystkim też w gitarach, więc to nie było łatwe zadanie, ale też nie byliśmy mentalnie gotowi na to, żeby od razu wraca wracać. Płyta Nemezji z naszym dziesiątym albumem, więc wiedzieliśmy, że musimy znaleźć coś naprawdę poważne, zagadnienie, które chcemy pokazać światu, żeby potem można było o tym opowiadać. Dariusz Sosnowiec, tak? Dobrze, tutaj wskazuje zagłębie, ale poważna scena, bo i buzenglory glory i, i tak, nieodżałowany slawik Rasta, prawda, który tam, y, czyli Bastajpan y, funkcjonował, y, tak, tak, y, niech mu y, y, y, ziemia lekką będzie i, i sprzyja Swaruk oraz syn jego Swarożyc, gdyż y, odwoływał się do tego panteonu. Jak mocno determinuje was to miasto, generalnie ta scena? No tak mocno determinuje, że ja byłem mieszkańcem Warszawy przez 5 lat i e, tak mnie z powrotem zaprosiło, że mieszkam tam e, na powrót. E, I co? Żyje mi się tam bardzo dobrze, bo tym bardziej, że m, mamy dobrego prezydenta, który rządzi w taki sposób, że to miasto się zmienia na plus. I mamy dużo wydarzeń kulturalnych oraz... E, Sama wizualność tego miasta zmienia się z, z dnia na dzień. Więc... Nie tylko dni z murszałej marchwi, festyny traktorzystów, ale też poważne koncerty, ale sama muzyka, bo to jest bardzo różnorodnie i ta scena wydaje się trzymać się razem. Tak, zgadza się, zawsze tak było i zawsze tak będzie, przypuszczamy i kolejne zespoły, które będą powstawały, powstawały z różnych nurtów będą się wspierały nawzajem. Frontside premiera w 1. Bardzo proszę zapiąć pasy teraz albo oddać się swobodnej lewitacji. Nemezis, tak nazywa się, długo oczekiwana płyta tej wesołej kompanii. O tym nie słyszysz, o tym nie przeczytasz, potrzebujesz kontroli. Nawet tego nie wiesz, bez tego nie żyjesz Nie znasz celu ani kierunku Potrzebujesz kontroli Podążaj więc za mną, bez martwień, bez pytań Potrzebujesz kontroli Powiem ci co masz robić, kogo słuchać, dokąd pójść o tym nie usłyszysz O tym nie przeczytasz Potrzebujesz kontroli Nowy piękny świat Proste życie Żadnych wad Bez troski, bólu Potrzebujesz kontroli I za późno już by zrozumieć Za późno by to pojąć Że może być inaczej Niczego nie potrzebujesz Potrzebujesz kontroli Wszyscy tacy sami Bezpieczni Zaopiekowani Zrównoważeni Wspaniały świat O tym nie usłyszysz O tym nie przeczytasz Potrzebujesz kontroli Bez marzeń i planów Z dochodem gwarantowanym Jak duchy swych przodków Bezwiednie lewitujące Potrzebujesz kontroli Bez woli Bez pytań, cierpienia Bez strachu, refleksji Potrzebujesz tylko kontroli Myślą za ciebie i działają za ciebie Przez ciebie i w twoim imieniu O tym nie usłyszysz, o tym nie przeczytasz Potrzebujesz kontroli Oczekuję przestrzegania zasad, twojej uległości Wejdź prosto w nowy system Oddaj samodzielność, już nigdy nie będziesz zagubiony Niech wybór cię nie męczy Potrzebujesz tylko kontroli Nie potrzebujesz pieniędzy, masz być szczęśliwy Potrzebujesz kontroli Ona cię ocali, ona cię wyzwoli O tym nie usłyszysz, o tym nie przeczytasz Nie szukaj prawdy i nie pytaj Zatkaj uszy i odwróć wzrok Potrzebujesz kontroli Izolacji, alienacji, nie analizuj Nigdy nie będziesz samotny Potrzebujesz kontroli Wejdź prosto w nowy system Wiedzą o tobie więcej, niż jesteś w stanie pojąć Będę wiedzieć, o tobie wszystko Wejdź prosto w nowy system Cyfrowa tożsamość Świat abonamentów i subskrypcji Wejdź prosto w nowy system Patologia stanie się kulturą Bieda codziennością Wejdź prosto w nowy system Publiczna tożsamość, fałszywa tożsamość Wejdź prosto w nowy system I ten ciągły strach, masz się bać Wojna, wojna, wojna Frontside z ponad trzy dekady chaosu i wątpliwości Nie ma nadziei, nie ma strachu Jeden, dziewięć, dziewięć, cztery rok Nigdy do końca nie zaufaj Moja własna tolerancja. Początek L nienawiści 2000 rok Nasze jest królestwo, potęga i chwała na wieki I odpuść nam nasze winy Zmierz Bogów absolutus, teoria konspiracji Zniszczyć wszystko Sprawa jest osobista, prawie martwy Wystanie wstanie 2-0-2-6-roby Frontside Leć prosto w nowy system Pierwszy polskiego radia, frontside i premiera albumu Nemesis. Goście, gitarzyści, bardzo doborowa sekcja. Nazwałbym ten album takim. Różnorodnym, bardzo zróżnicowanym soundtrackiem apokalipsy. Czasów objawienia, czasów przejścia, przesilenia, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. I bardzo komentarzem też takim trzeźwym do tego, co wokół nas. Mariusz Demon-Dzwonek, Dariusz Kupis o tym mówi, zwłaszcza taka kompozycja szalenie mi się spodobała. wejdź prosto w nowy system. To jest y, praktycznie opis tego, w czym większość ludzi żyje, funkcjonuje i trochę jak te dwa owsiki przyzwyczaiły się do y, ciemności i takiej. Niewoli, to trzeba sobie powiedzieć. W wydaniu nie orwellowskim, jak ćwiczyliśmy to za komuny, folwark zwierzęcy 1984, ale hakslejowskim. Nowy wspaniały świat. Wspaniały świat tak, nowy wspaniały świat, to jest taka wolność, wolna z wyboru, e, która, która po prostu jest nam zabierana. E, to jest, naz, nazywamy tą naszą płytę, że to jest ekstremalna płyta nagrana przez ekstremalny zespół w ekstremalnych czasach. Natomiast numer, wejść prosto w nowy system, nie jest ekstremalny, ale porusza. Bardzo, bardzo ważne wątki. Mamy ciężkie czasy, co, co jakby odbija się też na, na naszym życiu codziennym. Każdy zauważył kolokwialnie, ceny benzyny poszły wiadomo z jakiego powodu do góry. Niedawno mieliśmy atak po prostu Izraela na Palestynę. teraz mamy atak Stanów Zjednoczonych Izraela na, na Iran. Przejęcie prezydenta Wenezueli zaraz będziemy rozkminiać, jak Stany Zjednoczone tak? przejmą, przejmą Kubę. Oczywiście... Może ktoś przejmie Stany Zjednoczone? I, i, i, tu dużo i... się mówi o kosmitach ostatnio. Tak? Będą kosmici, to, to też muszą się pojawić, żeby ludność się zjednoczyła. Tak. Werner von Braun powiedział, że trzy nastąpią takie epizody przełomowe po wojnie. Pierwszym to będzie upadek Związku Radzieckiego, później będzie pandemia, trzecim będą wojny, na tle religijnym również oraz o zasoby, a czwartym lądowanie Marsjan. Sami serwujemy sobie to nasze tytułowe nemezis niestety, chyba, że ktoś e, pójdzie po rozum do głowy. Zauważmy, że nawet w tym kontekście nie padła na... E, e, jakby e, nie przypomnieliśmy sobie o tym, że trwa wojna na Ukrainie, tak? Tak, Bo przyszły tak. nowe wojny, więc nagromadzenie tych wszystkich konfliktów jest naprawdę szalone. No, no, no ciężko się w tym wszystkim odnaleźć. Ludzie bezrefleksyjnie przyjmują rzeczywistość, a, a niestety trzeba się dłużej zastanowić, trzeba mieć wątpliwości też, co do nas trafia gdzieś, z jakichś źródeł trzeba tego, e, trzeba tego pilnować, sprawdzać. Nas też sprawdzajcie, sprawdzajcie media, telewizje, polityków. Trzeba wszystko weryfikować, bo czasy są, jakie są... I nie I wierzyć nikomu. Nie Wsz wszystko tak. kwestionować absolutnie. Tak. Zadawać pytania. E sprawdzać. Mówić trzykrotnie sprawdzam, sprawdzam, sprawdzam. Tak jak Dariusz Kupis. Ja Was sprawdzę, bo wywodzicie się z hardcora. Zaangażowanego, e radykalnego, przełomowego, ale niesłychanie świadomościowego. E I można powiedzieć, jesteście twórcami czegoś, co nazywamy metalcorem, e Jak tutaj gatunkowość pewna... E szufladki wpływają na to, czy jesteście zakładnikami tego, czy raczej staracie się poszerzać kontent tak zwany. No właśnie tutaj było wspomniane o, o terminie, terminologia crossover, czyli nie zamykamy się w jednym tym jednym nurcie, tylko korzystamy i czerpiemy garściami z każdego innego nurtu nozycznego, co oczywiście słychać na naszych płytach, począwszy od demówek, później przez płyty wczesnego okresu, aż do dzisiejszego tego albumu. I świat jest. jeszcze, bo bardzo mocno eksplorujecie za granicę, jak tam odbieracie publika, jak publika, tam front side, od, front side odczytuje i gdzie czujecie się najlepiej za, za granicą? Tam w zasadzie mieliśmy kilka przygód, bo była jedna trasa na Wyspach Brytyjskich, wydaliśmy dwie płyty, więc tam tej eksploracji nie ma, szczerze mówiąc, nigdy nas nie było stać na takie wyzwanie, żeby rzucić tu wszystko, poświęcić się, się graniu i, i jakby przeorganizować sobie, zdefiniować swoje życie na Nowo, skupiamy się na rynku polskim. Natomiast tutaj faktycznie lada dzień, bo w kwietniu wyjdzie premiera płyty Nemezis Światowa. Zobaczymy, jak to się potoczy. To życzę Wam, żeby tutaj ten świat faktycznie przez Was był zdobyty. Ta muzyka popłynęła wartkim, szerokim nurtem. Dziękuję. Dziękuję za te dźwięki, za ten komentarz do współczesności. Jak powiedziałem, soundtrack apokalipsy, Mariusz Demon, Dzwonek. Dzięki. Dziękuję serdecznie. Dariusz Kupis. Dziękuję również front side them good. Podążający z łopatami w poszukiwaniu szczęścia, mijając ich, uśmiecham się i wątpię. I kiedy znów przechodzę obok, widzę ich siedzących przy ulicy i lamentujących, kiedy widzę ich serca opustoszałe, leżące pośród złamanych łopat i bogów, którzy zostali roztrzaskani młotami swych. W dniu zwątpienia, kiedy przechodzę obok tego wszystkiego, uśmiecham się, ponieważ jestem bogatszy od nich, jako że wciąż mam wielkie wątpliwości. Program pierwszy Polskiego Radia. A w jedynce teraz najnowsza płyta stołecznej formacji Tasiemka. Trzeci album studyjny. Zespół, który nazwę zaczerpnął od legendarnego przedwojennego gangstera Taty Tasiemki. Kontynuuje nim swoją drogę po wydawnictwach Rzuć te jabłka oraz wanna po dziadku. Na nowej płycie wydanej przez oficynę Pasażer stołeczny skład serwuje postpunkową energię, dużą dawkę psychodeli, garażowej surowości, nie tracąc przy tym swojego osobliwego, specyficznego miejskiego sznytu, czym wyróżnia się nie tylko na warszawskiej scenie muzycznej. Ja witam teraz telefonicznie będącego w podróży Roberta Kosaka gitarzystę, współautora muzyki. Dobry wieczór, Robercie. Dobry wieczór, cześć. Zapytam i gratuluję od razu tego albumu, nowa płyta, długa, przerywana linia. Czy to jest nawiązanie do jakiegoś konkretnego stanu zawieszenia tripu wokalistki, czy może metafora dość burzliwej, wyboistej drogi zespołu, która choć trwa, to bywa no, pełna jakichś nagłych suspensów, zwrotów, akcji, pauz. Z czego wynika ten tytuł? Myślę, że wszystko, wszystko w jednym, to co powiedziałeś. Jak ty w, generalnie te, z tymi tekstami y, rezonujesz? Bo to są takie bardzo osobiste, często wręcz nie chcę powiedzieć sadomasochistyczne, ale y, no, pełne y, ekshibicjonizmu manifesty. Wiesz, no za teksty odpowiadał Łukasz, bo 100% tekstów. wszystkie teksty y, pisze Łukasz. No I to... Jak ja z tym do, się odnajduję z tymi tekstami po prostu? Czy, czy... Tak, tak. No bardzo dobrze wiesz. No to są teksty, które są pisane, wiesz. Pisane czy inspirowane głównie w terenie, na mieście. Czy poza nim sytuacje, różne sytuacyjne rzeczy, które gdzieś tam Łukasz wyłapuje i w stanie wyłapać, podsłuchać, nie wiem, coś w tramwaju, metrze na ulicy, obserwuje no i przetwarza to na swoją, swoją modlę, po prostu po swojemu jakoś tak charakterystyczny sposób swój. No tak, jest bacznym obserwatorem tutaj ulic A, i załóków. To jest, to jest tak pisane trochę, trochę inaczej, trochę przewrotnie, ale no to, to właściwie samo życie. No. tak. Tutaj, tutaj ta muzyka stała się taka bardziej transowa, zwłaszcza w porównaniu z debiutem, albumem Jabłka. To jest też przebyta dosyć długa droga, tu więcej improwizacji się pojawia, psychodelicznych faktur, czy to jest efekt taki zamierzony, czy to jest jakieś wspólne poszukiwania, odkrycia, no, o tę muzykę chcę zapytać, której jesteś współautorem. Ja myślę, że to jest naturalna kontynuacja, jakaś, jakaś, jakiś element drogi po prostu, Wiesz, no nie chcieliśmy oczywiście nagrywać płyty, płyty bardzo podobnej do poprzedniej, więc no... No to się wszystko gdzieś tam rozwija i nowe inspiracje. Chyba naturalny sposób. Nie, nie, nie, nie, nie, nie siadamy i, i wiesz, nie, myślimy, kurczę, y, robimy teraz tak i tak pod coś tam. Wiele kapel niestety wiesz, idzie w taką ślepą niczkę, że no, bierze sobie jakiś jakąś grupę ulubionych zespołów i robi robi pod taki zespół, czy, czy naśladować chce taki, czy wiesz, no, no, staramy się, no nie wiem, na ile to wychodzi, bo oczywiście te inspiracje zawsze sami będą, zawsze były, prawda? Jeżeli cofniemy się dekady w czasie, to, to, to zawsze to było, ale no, staram się, wiesz, no, muzycznie no, ulegać jakimś bezpośrednim, bezpośrednim, wiesz, porównaniom, czy, tak, tak. czy kopi kopiowaniu wręcz. Tego, co było, nie wiem, w latach 70. -tych, 80. -tych i tak dalej. Bezględnie to. się to... udaje, to wiesz, to już no, to nie mnie to oceniać ale... ale te inspiracje zawsze gdzieś, gdzieś, gdzieś są. No. Oryginalna bardzo muzyka bezsprzecznie, ta się premiera w jedence Długa, przerywana linia. Z cedesami Tego wpisu Lucy nie zapomnę Wizja załatwienia spraw urzędowych Po raz enty Prisła O 18 wszystko się wyjaśni Stawiłem się na patelni Z ostrym kołem, z papieru Lucy ma na imię Amelia I ma coś dla mnie Ma coś małego A ja mam w ręku suwenir Biekami, które od wyjców są znacznie smuglejsze I żyjmy 20 metrów nad ziemią Nad rozgrzaną patelnią Lucy lubi zabiekanki z pieczarami z roślin z płyt Blondyna ruda lubi też spotykać się pod gwarnymi sedecami A plany nie obejmują Życia długiego i bezpiecznego Z trafionym typem czy inną małpką wyjściem. Lub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 W jedynce tasiemka i długa przerywana linia premiera tego albumu Robert Kosak, gitarzysta, o warszkawskość, chcę zapytać, o ten lokalny stołeczny klimat, który wybrzmiewa tak w muzyce, jak i w tekstach. Na ile Warszawa determinować może brzmienie zespołu i jego, jego kompozycje, Robert? Czy to jest miasto, które w jakiś sposób wpływa na twoją muzykę? Oczywiście, wpływa jak cholera, całe życie siedzimy w Warszawie, wszystkie kluby, remont, remont hybrydy i tak dalej, mnóstwo zespołów, cała scena, no to wszystko ma bardzo, bardzo duży wpływ, wpływ ale no też jakby, wiesz, jakbyś zapytał o Wrocław czy inne miasto, pewnie też yy, byłoby podobnie, no. To korzenie korzenie, rozwój muzyczny. Wszystko ma wpływ. Odzwierciedla się w takich kompozycjach jak Operacja Patelnia czy Lot Alka. Dziękuję, gratuluję tego albumu. No i wypatrujemy Was na koncertach. Jesteście aktywni koncertowo. Jak najbardziej. Tasiemka polecamy. Robert Kosak był naszym gościem i długa, przerywana linia. To by był taki wstęp. Wszystkich. Wytrzymuję dwie godziny przez komórkę. Rozmawiam dwie minuty na Messengerze. Wymieniam dwie wiadomości, potem odpuszczam dwie wiadomości. pierwszym w audycji Muzyka Nocą, czas teraz na nasz stały cykl z Archiwum Polskiego Radia. Sięgam po pięknie wydaną płytę zespołu Test. Nagrania radiowe z lat 1971-75 stanowią dziewiątą część cyklu z Archiwum Polskiego Radia. Test określany przez fachowców mianem prekursora polskiego hard rocka powstał w maju 1971 roku z inicjatywy trzech muzyków po ich odejściu od grupy ABC. Wojciecha Gąsowskiego, Aleksandra Michalskiego i Andrzeja Mikołajczaka. Próby odbywały się w warszawskim klubie studenckim Stodoła, który wówczas mieścił się przy ulicy Nowowiejskiej. W pierwszym składzie znaleźli się ponadto Bogdan Gorbaczyński, gitara basowa, Tomasz Dziubiński, gitara oraz Ryszard Gromek, perkusja. Kilka miesięcy później test wszedł do studia, by nagrać pierwsze utwory. Bardzo ciekawa i burzliwa jest historia tej formacji, jak wspomina na kanwie kroniki dołączonej do płyty Janusz Kosa Kosiński test inspirował się i był pod ogromnym wrażeniem wydanej w Anglii płyty Deep Purple in Rock. Z własnymi utworami jeszcze nie do końca dopracowanymi i niezbyt rockowymi test pojechał w trasę po Związku Radzieckim. Po powrocie dokonał się przełom. Został zmieniony gitarzysta Tomasza Dziubińskiego zastąpił Dariusz Kozakiewicz który znany był z występów z breakoutem. Pojawiły się pierwsze kompozycje Kozakiewicza, dynamiczne, ostre, z charakterystycznymi solówkami gitary. Jednak na dalsze losy testu nie bez wpływu pozostały kolejne powtarzające się i liczne zmiany personalne. Kozakiewicz jako autor niemal wszystkich wówczas kompozycji Pełni w zespole również rolę aranżera i nauczyciela na rybku, a to basisty, a to kolejnego perkusisty. W sumie przez test przewinęło się prawie 20 muzyków. Jak wspominał Dariusz Kozakiewicz, zanim któryś się nauczył tego, co potem prezentowaliśmy na koncertach, odchodził z zespołu z różnych powodów, braku cierpliwości czy wyjeżdżając za chlebem grać na zachodzie. Sam test zresztą nie zaniedbywał wojarzy. Szczególnie atrakcyjne były dwie destynacje ZSRR i NRD. W jednej z tras miało miejsce komiczne wydarzenie. Otóż w czasie koncertów w Wielkiej Hali w Odessie lub Doniecku Gąsowski nie pamięta dokładnie, w którym z tych miast wykonywali utwór Child in Time z repertuaru Deep Purple. Nagle, mniej więcej w połowie tego ponad 10-minutowego utworu zaczęła oddzielać zespół od widowni kurtyna. Zasuwana powoli z obu stron w końcu zasłoniła ich całkowicie. Test grał dalej, odgrodzony tą zasłoną, gdy na scenę wbiegła kurpulentna kobieta w stroju urzędowym i z Krzykiem przerwała występ, twierdząc, że ten utwór nie był zgłoszony w programie ich występu i nie mieli prawa go wykonać. Ciekawa jest też jedna z tras koncertowych ze słynnymi jazzmenami. Test wówczas uświetnili Tomasz Szukalski i Czesław Mały Bartkowski oraz Jan Jarczyk. Czy był wtedy czas na próby i przygotowywanie nowego repertuaru oraz nagranie następnej płyty? To pytanie retoryczne. My cieszymy się z wydawnictwa studyjnego kompozycji zespołu Test. Ciekawostką jeszcze że Kozakiewicza zawsze fascynowała postać Johna Mayala, którego nagrań słuchał namiętnie, a Gąsowskiego, jak wiadomo, muzyka Elvisa Presleya i tak pozostało na długie, długie lata. My w jedence teraz oddajemy się brzmieniu gitarowemu lat 70. jedni z pionierów Hard Rocka w Polsce zespół Test z Archiwum Polskiego Radia. Wstaję i smatrzy Wink herbaty i wiem, że w pałcie spędzę pół dnia Znów opony drę w radiu migra, filmy mi gra W wielki szpan, elegancki pan, Wolny rynek tłumaczy mi Że w szołgi znajdzie tłok, techno i hip-hop A piraci nie dają żyć Walcz, walcz całe życie, o życie walcz Rzucam mu oczy, numer na CD nie wychodzę w prawie śpi Sztuczny uśmiech ma Mam się zgłosić za cztery dni Walcz, walcz całe życie O swe życie, walcz Walcz, walcz całe życie O swe życie, walcz Do końca walcz Do końca umiesz w, w siebie Nie cofaj się Bo ten co sobą masz Odpoczniesz pewnie w niebie Walcz, walcz, całe życie, o życie, walcz Walcz, walcz, całe życie, o życie, walcz Od bądź niezpełnie w niebie Bodź, bać, całe życie, osmej życie bać Bodź, bać, całe życie, ospej życie bać Podź, bać, całe życie, ospej życie bać Podź, bać, całe życie, ospej życie bać Wśród drzew. Oto czas zamyślenia Gdyby wzrok twój napotkał mnie Gdyby choć dał mi znak W programie pierwszym Polskiego Radia w muzyce nocą wspaniałego, słonecznego, pogodnego i muzycznego weekendu z Jedynką naturalnie. Dominika Jęc, Maciej Szajkowski. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.